Polska i Rosja Putina, o tym w 44. odsłonie audycji cyklu Historia Żywa, cyklu poświęconego relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. We wrześniu 1999 roku z paroletnim opóźnieniem zakończono budowę odcinka gazociągu Jamalskiego biegnącego przez Polskę. To była realizacja umowy podpisanej przez prezydentów Lecha Wałęsy i Borysa Jelcyna w 1993 roku. Gazociąg Jamalski łączy złoża gazu ziemnego w północnej Rosji z Europą Zachodnią. Biegnie przez Białoruś i Polskę do Niemiec z pominięciem Ukrainy i Litwy. W sierpniu premierem, a w grudniu w 1999 roku prezydentem Federacji Rosyjskiej został Władimir Putin, funkcjonariusz służb specjalnych. W 2001 roku rząd aws zamierzał podpisać umowę także z Danią i Norwegią na dostawy gazu. Po zwycięstwie sojuszu lewicy demokratycznej w wyborach parlamentarnych gabinet Leszka Millera zrezygnował z tego kierunku. W 2002 roku prezydent Putin odwiedził Polskę. Symboliczne było jego odwołanie się do trudnej historii, wywózek Polaków na Syberię. W tle sprzedaż dużej części polskiego rynku naftowego rosyjskiej firmie Lukoil, do czego ostatecznie nie doszło. W 2005 roku Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, a Lech Kaczyński prezydenckie. Zlikwidowano wojskowe służby informacyjne jako kontynuację wojskowych służb komunistycznych poszukiwano alternatywnych nierosyjskich źródeł nośników energii dla Polski. Władimir Putin z wykształcenia prawnik z tytułem doktora gazownictwa opracował strategię, jak wykorzystać zasoby rosyjskiego gazu jako narzędzie wpływów i przewagi politycznej w Europie. Jej podstawą były gazociągi Nord Stream i Nord Stream 2. W listopadzie 2004 roku w Kijowie wybuchła pomarańczowa rewolucja. Niespełna cztery lata później, w 2008 roku, wojska rosyjskie szły na Gruzję. Interwencja prezydenta Lecha Kaczyńskiego przeszkodziła w obaleniu tamtejszych władz. W końcu 2007 roku rządy w Polsce przejęła formacja Donalda Tuska, który był premierem do 2014 roku. Jakie były wtedy relacje z Rosją po spotkaniach w Moskwie czy w 2009 roku na Westerplatte? 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z żoną oraz 94 uczestnikami delegacji na obchody zbrodni katyńskiej. Jaki jest bilans stosunków polsko-rosyjskich w latach 2007-2015? W 2014 roku Rosja dokonała agresji na wschodnią Ukrainę, zaanektowała Krym. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych.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 Wszystko co było chwilę temu, panie profesorze, jest historią, ale odwołujemy się do historii bardzo gorącej, odczuwanej przez nas teraz z racji agresji Rosji na Ukrainę. 24 lutego 2022 roku. Mówimy o czasach nam najbliższych, najbardziej dojmujących i groźnych i falowania tych relacji Polski i Rosji, falowania związanego z polską sceną polityczną i interesami Władimira Putina. Wymieniła Pani redaktor w tym pytaniu jako aktualny stan owego falowania Ukrainy. Agresja rosyjska na Ukrainę zaczęła się nie w lutym roku 2022, ale dokładnie 8 lat wcześniej. To była już ta otwarta faza agresji rosyjskiej na Ukrainę. Rozpoczęcie militarnej akcji na terenie okręgu ługańskiego i donieckiego, będących częścią przecież państwa ukraińskiego i zajęcie. Krymu, który także pozostawał częścią państwa ukraińskiego w świetle prawa międzynarodowego, nie przestaje nią być. A w istocie jeszcze wcześniej, bo w roku 2004-2005, w momencie kiedy doszło do zmiany władzy w Kijowie, nie takiej jakiej życzył sobie Putin do tak zwanej pomarańczowej rewolucji, wtedy ta Kwestia antagonizmu między Moskwą a próbującą wyemancypować się spod jej kontroli Ukrainą staje się kluczowym układem odniesienia dla stosunków polsko-rosyjskich także. I w takim kontekście trzeba mówić o falowaniu. Choć na początku okresu, który mamy omówić, czyli w momencie kiedy Władimir Putin obejmuje władzę w Rosji z nominacji Borysa Jelcyna, Noc Sylwestrową w roku 1999, potwierdzony zostaje w nowej roli wyborami prezydenckimi kilka miesięcy później, w roku 2000, wydawało się, że kwestie ukraińskie nie odgrywają tak wyraźnej roli, jednoznacznej, ponieważ na Ukrainie sprawował władzę prezydent, który potrafił sprytnie manewrować między Moskwą a Zachodem, bliżej niewątpliwie Moskwy niż Zachodu i nie budził w ten sposób większego niepokoju, że Ukraina może jako strategicznie zasadnicze, ważne państwo dla imperialnej pozycji Rosji, dla planów jej ewentualnej rekonkwisty tego imperialnego stanowiska w Europie Środkowej, że Ukraina może się wymknąć całkowicie spod kontroli Kremla. To się zmieniło z chwilą, kiedy to nie kandydat wyznaczony przez Moskwę, ale ktoś, kto z nim konkurował, wygrał wybory prezydenckie na Ukrainie w 2004 roku i wtedy tylko pod wpływem protestów przeciwko fałszerstwu wyborczemu, które miało zapewnić namaszczenie Moskwy do sprawowania władzy w Kijowie jako formalny, demokratyczny wybór mieszkańców Ukrainy. Kiedy to się nie udało, protesty masowe na Ukrainie doprowadziły do potwierdzenia wyboru Ukrainy wbrew Moskwie. Ten moment jest tutaj przełomowy, historia najnowsza starego trójkąta geopolitycznego Warszawa, Kijów, Moskwa. Ta odsłona, o której mówiła pani redaktor, a więc kolejna faza otwartej wojny 24 lutego 2022 roku rozpoczęta, jest tylko kolejnym etapem tego zjawiska. Czyli co było przed rokiem 2004, przed Pomarańczową Rewolucją? Które z wydarzeń, zjawisk uważa pan profesor za najważniejsze, kluczowe, groźne w relacjach Polski z Rosją Putina? Tak jak pani redaktor we wprowadzeniu wspomniała, sprawą kluczową dla administracji Putina było utrzymanie wpływów w Polsce za pośrednictwem narzędzia obranego za najskuteczniejsze w utrzymywaniu tych wpływów, czyli ropy naftowej i gazu. Spółek, które kontrolują całkowicie bezpieczeństwo energetyczne krajów zależnych od Moskwy. Do pełnej kontroli brakowało Rosji kontroli nad naftoportem gdańskim. Ta ważna strategicznie pozycja była wciąż niezależna od Moskwy na progu XXI wieku i stąd chęć przejęcia tego właśnie kluczowego hubu polskiego bezpieczeństwa energetycznego była istotnym celem zabiegów Putina, w których wśród uśmiechów, wśród gestów symbolicznych zaszczycił on Polskę swoją wizytą na progu swojej pierwszej kadencji prezydenckiej. Takich gestów było wtedy wiele. Przypomnę Dni Nauki Polskiej w Rosji w 2001 roku miały być później również hucznie obchodzone Dni Kultury Polskiej, a więc ogólnie miłość, kochajmy się. Prezydent Putin przyjeżdżający do Warszawy składa kwiaty przy pomniku wywiezionych na Syberię. To wszystko miało przekonywać, że oto mamy do czynienia nie z byłym podpułkownikiem KGB, nie z kimś, kto kontynuuje tę tradycję imperialną, ale z nowoczesnym politykiem, który zamierza modernizować Rosję, liberalizuje jej gospodarkę, otwiera szerzej Rosję na zachód, nawet niż to było robione w czasach Jelcyna. Te pozory skrywały w istocie w przypadku relacji z Polską właśnie ów cel, którego ślady tylko znamy z niewielu dokumentów, jakie dostały się do wiadomości publicznej, więc do pewnego stopnia możemy tylko spekulować. Wiemy, że no, lobbował za takim rozwiązaniem korzystnym dla rosyjskiej pełnej kontroli nad polską gospodarką. Jeden z ministrów w ówczesnym rządzie SLD, inna frakcja w podzielonej wewnętrznie lewicy nie sprzyjała temu układowi, nie rozpoznawszy do końca podziałów samej lewicy rządzącej wtedy Polską. Władimir Putin wyszedł z tej rozgrywki w pewnym sensie z pustymi rękami. To niewątpliwie było przyczyną błyskawicznego zamrożenia stosunków z Polską. To nie dopiero 2004 rok, pomarańczowa rewolucja czy 2005, ale już po 2002 roku, kiedy nie udało się przejąć naftoportu Putinowi, takie żywsze kontakty dyplomatyczne między Polską a Moskwą zostały zamrożone z inicjatywy moskiewskiej, no bo przypomnijmy ze strony rządu SLD jakichś zasadniczych przeszkód do otwartości na stosunki z Moskwą nie było. Był to także czas montowania koalicji antyterrorystycznej, jak się ją nazywało, przez Stany Zjednoczone, George'a Busha, juniora, koalicji, w której Polska odgrywała istotną rolę, Potwierdzało to bliższe jeszcze Związki Polski, nawet tej rządzonej przez SLD ze strukturą bezpieczeństwa tworzoną przez Stany Zjednoczone. Polska w tym momencie potwierdzała swoją bliskość Stanom Zjednoczonym, a to w Moskwie podobać się nie mogło. I jeszcze jeden kontekst, sprawa polityki no nie tylko historycznej, ale tożsamościowej prowadzonej przez Rosję Putina. Putin przygotowywał się do 60. rocznicy pabiedy zwycięstwa, w której chciał przywrócić otwarcie już kulturę triumfu imperialnego, jaka wiąże się z imieniem Stalin'a, z tradycją drugiej wojny światowej, ale nie tylko ofiar, nie tylko strat poniesionych wtedy rzeczywiście przez także, a może w bardzo dużym stopniu właśnie przez naród rosyjski, ale tradycji, która podkreśla prawo Rosji jako dziedziczki Związku Sowieckiego i Armii Czerwonej, co jakby przekreślało z kolei znaczenie przecież innych składników tej Armii Czerwonej, nierosyjskich, choćby Ukraińców, Białorusinów, poborowych z Azji Środkowej. Prawo Rosji do tego, by w imię tamtego zwycięstwa sprzed 60 lat domagać się nie tylko wdzięczności od Zachodu za uratowanie świata przed Hitlerem, bo tak to było przedstawione, jakby w ogóle Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, że nie wspomnę o takich krajach jak Polska miały jakiekolwiek znaczenie w tej walce z Hitlerem, liczy się tylko Rosja. No ale przede wszystkim także na zapomnieniu, całkowitym wymazaniu, a nawet zakazaniu pamięci o pierwszej fazie II wojny światowej, w której to Związek Sowiecki, Stalin, zapalił zielone światło Hitlerowi do agresji i sam wziął w niej udział. Te kwestie polityki historycznej z taką agresywnością podjętej przez Władimira Putina są także ważną częścią zmiany klimatu w stosunkach polsko-rosyjskich, ponieważ Polska w naturalny sposób przypominając znaczenie Także tego pierwszego okresu II wojny światowej, kiedy była pierwszym krajem, który stawił opór najpierw Hitlerowi, a potem także jego sojusznikowi ze wschodu, Stalinowi we wrześniu 1939 roku. Nie może zapomnieć o pakcie Ribbentrop-Mołotow, o tych pierwszych kilkunastu miesiącach wojny, w których symbolem największej zbrodni nie był jeszcze holokaust w tamtym czasie, tylko był katyń, tylko były masowe wywózki dokonywane przez sowieckich partnerów Hitlera. Putin żywo interesuje się historią i bardzo go te sprawy obchodziły osobiście i obchodzą nadal. Stąd prawdziwa furia, jaką budziła u niego i budzi nadal Polska Prawda historyczna, która po prostu jest w tym przypadku prawdą o genezie II wojny światowej. Prawdą o roli Stalina, o roli Związku Sowieckiego jako imperium, które nie tylko wyzwalało, jak chciał to przedstawić Putin, ale zniewalało swoich sąsiadów. I to jest trzeci ważny kontekst tej pierwszej epoki, która w tym sensie jest kontynuowana, nasila się w tej agresywnej retoryce zakłamywania historii przez Putina aż do dzisiaj. W tym czasie Polska też wykonała drugi ważny krok przełomowy w swojej historii w stronę Zachodu. Ten pierwszy to było NATO w 1999 roku, a ten drugi to akcesja do Unii Europejskiej w 2004, za czasów rządów Lewicy i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Czy to też mogło wywołać furię? Polska oddaliła się od Rosji? Myślę, że to ważne bardzo dla Polski wydarzenie, ważne zwłaszcza z punktu widzenia ekonomicznego, ale nie tylko. Akurat w stosunkach polsko-rosyjskich takiej wagi nie miało. Putin wielokrotnie podkreślał swój lekceważący stosunek do Unii Europejskiej jako struktury która nie ma zębów militarnych, która nie ma także mocy obronnych pozwalających jej samodzielnie zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dlatego dla Putina, dla Rosji istotnym przeciwnikiem, układem odniesienia jest tylko NATO. W stosunku do Unii Europejskiej Putin a raczej jego Ministerstwa Zagranicznych Ławrow, dali jasną wykładnię tego, jak traktują Unię. Na jednej z odpraw swoich ambasadorów Federacji Rosyjskiej w krajach europejskich Ławrow udzielił prostej instrukcji. Unia Europejska nie jest dla nas istotnym przedmiotem, a tym bardziej podmiotem politycznym. Tymi centrami, z którymi musimy prowadzić dialog i powinniśmy prowadzić dialog, są stare stolice imperialne w Europie. Berlin, Paryż, Rzym, w mniejszym stopniu Madryt, ponieważ właśnie w tych starych stolicach imperialnych znajdziemy najprędzej zrozumienie dla naszej imperialnej logiki działania. A więc traktować Unię Europejską z punktu widzenia bezpieczeństwa krajów pogardliwie często traktowanych na zachodzie Europy jako nowa, gorsza Europa, ta która tylko musi się uczyć od Paryża czy Berlina, i traktowanie poważnie owych starych stolic imperialnych, zwłaszcza osi Berlin-Paryż, to jest dyrektywa polityki zagranicznej Putina, której się trzyma zresztą do dzisiaj i z tego punktu widzenia wejście Polski do Unii Europejskiej w relacjach polsko-rosyjskich istotną cezurą nie było. I nadszedł rok 2005. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. Lech Kaczyński został prezydentem. Zlikwidowano wojskowe służby informacyjne, które traktowano jako kontynuację z poprzedniej epoki służb komunistycznych. No i oczywiście poszukiwano alternatywnych, nierosyjskich źródeł nośników energii dla Polski, rozumiejąc, że Właśnie nośniki energii to jest bardzo skuteczne narzędzie polityki Rosji. A jaka była reakcja Rosji? To był rzeczywiście szczególny czas ze względu na nałożenie się dwóch ważnych zjawisk zewnętrznych w stosunku do zmiany politycznej w Polsce. Jeszcze raz przywołajmy kontekst ukraiński. Dokonała się pomarańczowa rewolucja na Ukrainie przy ogromnym poparciu ze strony Polski, w szczególności ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli niezwykle aktywni wtedy na Majdanie, co było zresztą dostrzegane z wdzięcznością przez przywódców nowej Ukrainy. To właśnie niewątpliwie wpływało dodatkowo bardzo irytująco na Putina w momencie, kiedy do władzy w Polsce dochodzi obóz polityczny, który tak wyraźnie zaakcentował swoje stanowisko poparcie dla uniezależnienia Ukrainy od wpływów moskiewskich. Drugi kontekst to z kolei sprawa wiążąca się bezpośrednio z pytaniem pani redaktora, mianowicie... Odkrycie złóż gazu łupkowego, z którymi wtedy wiązano wielkie nadzieje, że może to być jakieś nowe Eldorado w Polsce. Ten gaz łupkowy, który zaczęto od niedawna wówczas eksploatować w Stanach Zjednoczonych przy pomocy bardzo skomplikowanej zaawansowanej techniki, zmienił zasadniczo sytuację na rynku energetycznym, światowym. No ale jak się okazało później, wiemy to teraz, w Polsce te złoża były położone na tyle niedogodnie, że opłacalność wydobycia została zakwestionowana w następnych latach. Dlatego dzisiaj często nawet o tym nie pamiętamy, ale w roku 2006-2007 prasa nie polska tylko, ale światowa pełna była spekulacji, co będzie kiedy to właśnie tutaj pojawi się jakieś źródło zupełnie niezależnej od dotychczasowego monopolu rosyjskiego energii. Wiemy, że te obawy Moskwy się nie ziściły, Polska nie stała się hubem energetycznym w oparciu o własny gaz łupkowy, ale to nie znaczy, że Polska w tym czasie 2006-2007 rządów Prawa i Sprawiedliwości i prezydenckiej polityki zagranicznej Lecha Kaczyńskiego nie starała się uniezależnić Polski energetycznie od Rosji. Tutaj podstawowe znaczenie miały dwie inicjatywy. Jedna, która ostatecznie została zrealizowana pomysł gazociągu łączącego Polskę z złożami szelfu norweskiego z Norwegią. Ten pomysł został w końcu zrealizowany, choć był krytykowany i wskazywano na jego nieopłacalność, zwłaszcza środowisko SLD podważało jego sensowność. Drugi sposób, w którym chciał Lech Kaczyński i jego obóz polityczny wyjść z zależności energetycznej od Rosji, to była próba budowania nowych linii przesyłu w oparciu o polityczno-gospodarcze rozmowy z partnerami południa Europy i obszaru Międzymorza Czarnomorsko-Kaspijskiego, Kaukazia. To była seria konferencji znów, o których może nie pamiętamy, bo wydaje nam się, że nie zrealizowały one pomysłu, zostały przerwane z chwilą zmiany wyborczej w Polsce, zwycięstwa rządu Platformy, która obrała inną zupełnie politykę w stosunku do Rosji, ale w tamtym momencie, czyli w 2006-2007 roku, te konferencje z udziałem przywódców Azerbejdżanu, Gruzji, południowej strefy europejskiej, miały przede wszystkim to znaczenie, że one blokowały plan rosyjski swoich tych obcęgów energetycznych, którymi również od południa nie tylko przez Nord Stream, przez Morze Bałtyckie, ale również przez tak zwany South Stream, przez właśnie Morze Czarne, chciała wyłącznie Rosja uzależnić całą Europę od swoich dostaw gazu. Prezydent Kaczyński próbował zaprojektować alternatywną sieć przesyłu od Morza Kaspijskiego, od krajów właśnie Azji Środkowej, które także dysponują swoimi zasobami. Kazachstan, Turkmenistan, przez Zakaukazie prowadzące przez Morze Czarne i Ukrainę, rzecz jasna jako kluczowy tutaj kraj w stronę Polski, w stronę Europy Środkowej. To także ważny aspekt tej gry politycznej, którą podjęła Polska, żeby zablokować coraz bardziej agresywne plany Rosji. No niestety ta polityka nie mogła być kontynuowana, ponieważ zmiana wyborcza w Polsce dokonana jesienią roku 2007, Przyniosła władzę obozowi, który zupełnie inaczej wyobrażał sobie stosunki Polski, tak jak to dyktował mainstream europejski, czyli rząd kanclerz Angeli Merkel, jak wyobrażał to sobie Berlin, który podporządkował swoją wizję rozwoju gospodarczego, rozwoju gospodarczego Niemiec przede wszystkim, jak najbardziej korzystnemu dla Niemiec handlowi z Rosją, nie bacząc na niebezpieczeństwa geopolityczne, które z tym handlem się wiązały. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Narzędziem polityki Władimira Putina stały się surowce energetyczne w Europie, natomiast militarnie wojska rosyjskie szły na Gruzję w 2008 roku. Co to oznaczało dla Europy? Czy to zostało odebrane jako zagrożenie? To był bardzo ważny moment, ale w istocie nie pierwszy, kiedy Władimir Putin i państwo, którym rządził, dało znać Zachodowi całkiem otwarcie że nie traktuje Zachodu jako partnera, ale jako wroga. Że nie respektuje zasad przyjmowanych przez Zachód jako norma w postępowaniu międzynarodowym, ale chce narzucać swoją wolę środkami militarnymi, realizując plan, którego także nie ukrywał. Zmiany granic najpierw na terenie dawnego Związku Sowieckiego, przywrócenie de facto stopniowe w kilku etapach, panowania Rosji na całym tym obszarze, a potem być może dalej, poza granicami wewnętrznego imperium, czyli granicami Związku Sowieckiego w stronę obozu zewnętrznego, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. I de facto ogłosił to publicznie Władimir Putin w trzech etapach. Pierwszy raz w 2005 roku w swoim słynnym przemówieniu przed Zgromadzeniem Federalnym Rosyjskim, w którym powiedział, że największą katastrofą geopolityczną XX wieku był rozpad Związku Sowieckiego. Czyli próbujemy naprawić skutki tej katastrofy, próbujemy wyjść z tego, zmienić granice, które uważa Putin i ogłasza jako katastrofalne. Drugi moment symboliczny to jest wystąpienie Putina na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Wielkiej, największej właściwie konferencji cyklicznej, konferencji poświęconej sprawom bezpieczeństwa i gospodarki na świecie, która w lutym 2007 roku stała się areną czysto zimnowojennego wystąpienia Putina. Putin ogłosił po prostu wojnę z Zachodem. Jeżeli Zachód nie respektuje naszych, czyli rosyjskich, praw do rekonkwisty na terenie Związku Sowieckiego, to Zachód jest naszym wrogiem. Wprost powiedział to Putin, to nie było ukrywane. A jednak jakby zasłaniając oczy, zatykając uszy, niektórzy politycy i to bardzo wpływowi politycy w zachodniej Europie udawali, że tego nie ma, że, że Rosja jest partnerem jak każdy inny. Niemcy kontynuowały swoją politykę kupowania taniego dla nich, nie dla Polski akurat, ale dla nich gazu z Rosji, który umożliwiał no, szybsze napędzanie niemieckiej machiny gospodarczej. Przymykając oko na tę rewizjonistyczną politykę, która jest napędzana pieniędzmi, jakie dostaje Putin w ramach tej handlowej wielkiej wymiany z Niemcami. To samo dotyczyło polityków francuskich, którzy uważali, że Rosja pozostaje dla Francji naturalnym partnerem zabezpieczającym suwerenność Francji od Ameryki, bo to Ameryka jest głównym wrogiem suwerenności Francji. W to wierzy bardzo duża część Francuzów i na pewno na tym opiera się no, jeden z fundamentów francuskiej polityki zagranicznej, nawet jeżeli jest on starannie od czasu do czasu zasłaniany. I to właśnie do tego układu, układu, o którym wspomniałem wcześniej, odwoływania się do Paryża, do Berlina, odwoływał się Putin w przekonaniu, że państwa Europy Zachodniej będą przymykały oczy na akty agresji, o ile są one dokonywane w Europie Wschodniej. I pierwszą taką próbą bezpośrednią stała się inwazja na Gruzję, o której wspomniała pani redaktor w 2008 roku. Propaganda Putina potrafiła odwrócić o 180 stopni rzeczywistość i przedstawić sytuację tak, jakby to maleńka Gruzja napadła na Rosję. I naprawdę wielu polityków na Zachodzie tych, którzy tworzą opinię publiczną na Zachodzie, przyjęło tę wersję rosyjską. Choć jest ona tak absurdalnie nierealna. Gruzja atakuje Rosję. Kraj, który ma 4 miliony ludności i powierzchnię kilku województw polskich, atakuje największy kraj świata i drugą największą armię na świecie. W istocie była to oczywiście agresja militarna rosyjska na Gruzję, która została powstrzymana interwencją dyplomatyczną prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przy współudziale zmobilizowanych do niego przywódców Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii. Ta wspólna wyprawa prezydentów i premierów do Tbilisi miała ogromne znaczenie, nie tylko symboliczne, ponieważ ona wymusiła choćby udawane działanie ze strony Europy Zachodniej, dla której jednak było czymś wymagającym reakcji, Uruchomienie czołgów na terenie Europy przez Rosję to jednak jest zjawisko, które domaga się jakiegoś komentarza. Skoro Europa Wschodnia, w tym kraje należące do Unii Europejskiej, takie jak Polska, czy Litwa, czy Łotwa, jasno mówią, że to jest rzecz, która nie może przejść bez kontrakcji ze strony Europy, no to pojawił się w końcu potem w Moskwie i prezydent Francji, negocjując dogodny w istocie dla Putina układ, który jednakże zatrzymał dalszą agresję Rosji. Rosja oderwała tylko, można powiedzieć w cudzysłowie, od Ukrainy kawał terytorium, oczywiście traktując to jako wyzwolenie. A więc Rosja pokazała, że jest gotowa wyzwalać w cudzysłowie kolejne obszary w Europie i jasno wskazywała, kto będzie następnym celem tej operacji wyzwoleńczej. Ukraina. I o tym właśnie powiedział wtedy w tym słynnym wystąpieniu prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi, mówiąc o tym, że teraz celem ataku rosyjskiego imperializmu jest Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a kiedyś może nawet mój kraj. I ten czarny scenariusz, który jednakże został już wyłożony otwarcie na stół przez Putina, zaczął być realizowany. Co zmieniło się wtedy w relacjach Polski i Rosji? Nowa władza w Polsce zamyka na to oczy, udaje, że tego nie ma. I Donald Tusk, który został premierem w końcu 2007 roku, w swoją drugą podróż na wschodzie, pierwsza była do Wilna, wybrał się nie do Kijowa, który był wtedy no, w szczególnie trudnej sytuacji i pod naciskiem niezwykle brutalnego szantażu energetycznego, którego użyła Rosja, by rzucić wtedy próbę niezależnienia się Ukrainy od Rosji na kolana. Donald Tusk zdecydował się w tej sytuacji poprzeć Moskwę, nie Ukrainę. Pojechał do Moskwy na progu 2008 roku i stosownie do tego gestu otrzymał propozycję od prezydenta Putina, Propozycję, którą zrelacjonował po latach minister Sikorski dla portalu Politico powiedział, że prezydent Putin zaoferował premierowi Tuskowi natychmiast, kiedy ten przyjechał do Moskwy na początku 2008 roku, rozbiór Ukrainy. Przypominając, że przecież zachodnia Ukraina to wasze polskie ziemie, więc weźcie sobie Lwów, a my cóż, no my musimy zaopiekować się resztą. Sam fakt, że polski premier stał się Odbiorcą tego rodzaju oferty świadczy o tym, jak zmieniła się ta sytuacja w relacjach między Moskwą a Warszawą. Rzecz jasna Donald Tusk tej oferty nie podjął, ale jest rzeczą w ogóle niewyobrażalną, ażeby tego rodzaju ofertę mógł złożyć jasno sprzyjającą Ukrainie, niepodległości Ukrainy jako zabezpieczeniu niepodległości Polski rządowi Prawa i Sprawiedliwości, czy nawet jak sądzę rządowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gest, który wykonał wtedy Donald Tusk, gest wyboru Moskwy przeciwko Ukrainie wkrótce będzie wzmacniał swoje znaczenie w wydarzeniach, które istotnie będą skutkowały jak najgorzej. Kolejnym etapem tego zwrotu politycznego stało się potraktowanie Putina już jako premiera, nie jako prezydenta, ponieważ dokonał formalnej wymiany na tych stanowiskach najwyższych w Rosji, przenosząc ciężar odpowiedzialności za państwo właśnie w stronę urzędu premiera Putin w tym czasie. A więc jako premier Rosji był witany na Westerplatte na obchodach 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin jako najważniejszy gość przez premiera Tuska i propaganda towarzysząca w Polsce temu szczególnemu gościowi starała się przykryć istotną wymowę jaką nadał swojej wizycie Putin po prostu jako części swojej skrajnie imperialnej rewizjonistycznej polityce historycznej. Przemówienie jakie wygłosił Putin na Westerplatte było w istocie pełnym usprawiedliwieniem paktu Ribbentrop-Mołotow i ofertą rzuconą ponad głowami Polaków w stronę Niemiec, w stronę siedzącej także na Westerplatte wśród gości honorowych kanclerz Merkel. By wrócić do współpracy dwóch krajów skrzywdzonych przez traktat wersalski, Rosji i Niemiec i tak jak naprawiły one częściowo te krzywdy wywołane przez Zachód, krzywdy zadane Rosji i Niemcom, naprawiły te krzywdy paktem Ribbentrop-Mołotow, tak teraz oczywiście ta współpraca rosyjsko-niemiecka jest naturalną odpowiedzią na dominację amerykańską. Czy to zostało odebrane jako zagrożenie? Wystąpienia skrytykował bardzo e, zdecydowanie twardo w przemówieniu w tym samym dniu wygłoszonym na Westerplatte polski prezydent Lech Kaczyński. Natomiast polski rząd, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie skomentowało najmniejszym krytycznym akcentem tego wystąpienia Putina. Przeciwnie minister Sikorski podpisał w każdym razie swoim nazwiskiem najbardziej haniebny tekst, jaki wyszedł z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po 1989 roku. Hołd dla Rosji Putina depczącej wszelkie prawa człowieka w tym momencie, depczącej otwarcie kwestie bezpieczeństwa Polski. Przypomnijmy, że był to moment, ten właśnie wrzesień 2009 roku kiedy już w Rosji zginęło ponad 300 dziennikarzy pod rządami Putina, kiedy na jego urodziny zamordowana została Anna Politkowska, kiedy zamordowany został za granicą krytyk jego reżimu pułkownik Litwinienko. Można by wymieniać szereg mordów politycznych bezdyskusyjnie popełnionych z inspiracji czy na rozkaz Putina. Kiedy dogorywał w więzieniu moskiewskim obrońca praw człowieka Magnicki, o którego upominał się wtedy cały cywilizowany świat ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Kiedy wtrącano do więzienia już historyków rosyjskich za przypominanie prawdy o Guagu. Kiedy jednocześnie także wojska rosyjskie ćwiczyły taktyczny atak nuklearny na Warszawę w ramach ćwiczeń wojskowych Północ 2009. Minister Sikorski ogłaszał w tekście w Gazecie Wyborczej, że witamy premiera Putina w momencie, kiedy Rosja jest najbardziej demokratycznym, najbardziej pozytywnym także w stosunku do Polski w momencie swojej historii. No to był przejaw polityki, która musiała skutkować katastrofą, katastrofą, która szybko nadeszła w postaci 10 kwietnia 2010 roku, a w istocie wcześniej w postaci rozdzielenia wizyt premiera i prezydenta Polski tak ważnym symbolicznie dla naszego narodu miejscu jak Katyn. To był 10 kwietnia 2010 roku, ale słowa, które wypowiedział prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku w Tbilisi o polityce imperialnej Rosji sprawdziły się 4 lata po katastrofie smoleńskiej w 2014 roku, kiedy Rosja zajęła wschodnią Ukrainę i dokonała aneksji Krymu. Jak ocenić wtedy politykę polskich władz? No, z tej perspektywy trzeba byłoby spojrzeć na to, co działo się po 10 kwietnia 2010 roku. Przypomnijmy najpierw sam fakt oddania dochodzenia w tej sprawie. Oddano w całości decyzją rządu polskiego wszystkie możliwości materiałowego badania tej kwestii w ręce najbardziej skorumpowanego i najbardziej podporządkowanego politycznym celom Putina aparatu dochodzeniowego. Aparatem tym kierował prokurator Jurij Czajka, ten sam, który nadzorował śledztwa w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej, otrucia Aleksandra Litwinienki między innymi. Śledztwa, które oczywiście prowadziły do całkowicie sprzecznych, co było jasne dla całego świata, z prawdą, z rzeczywistością wyników, zgodnych za to z zamówieniem Putina. I temu właśnie wymiarowi sprawiedliwości, czy raczej aparatowi dochodzeniowemu, rząd polski oddał dochodzenie prawdy w sprawie katastrofy smoleńskiej bez żadnych zastrzeżeń, bez żadnych możliwości faktycznego skontrolowania tej pracy. Inne przykłady tej polityki samobójczo kontynuowanej przez rząd Donalda Tuska, samobójczo dla polskiego interesu narodowego, dla polskiej pozycji międzynarodowej były choćby symboliczne wydarzenia jak zaproszenie szefa Centralnego Komitetu Wyborczego Federacji Rosyjskiej Władimira Czurowa, nazywanego powszechnie czarodziejem Putina. Człowieka odpowiedzialnego za sfałszowanie otwarte i potwierdzone przez wszystkie niezależne media na świecie wszystkich najważniejszych wyborów w Rosji w ostatnich kilkunastu latach. Czurow został poproszony, by udzielił nauki Państwowej Komisji Wyborczej w Polsce we wrześniu 2012 roku, jak sprawnie dobrze przeprowadzać wybory. Czy może być większe upokorzenie? Okazuje się, że może, ponieważ minister Sikorski zaprosił ministra Ławrowa do polskiej stolicy w roli mentora polskich ambasadorów. Zwołano ich specjalnie na tą okazję, żeby wysłuchali od ministra Ławrowa, jak prowadzić politykę zagraniczną. Czy może być coś bardziej kompromitującego? Może być. Dał tego dowód system bezpieczeństwa Polski po 2010 roku, zawierając układ między służbą kontrwywiadu wojskowego w Warszawie a FSB, czyli Federalną Służbą Bezpieczeństwa, bezpośrednią następczynią KGB w maju 2013 roku. No, te symbole jakiegoś upodlenia, na które zgadzał się rząd polski, żeby podtrzymać linię zgody z Putinem linię, która nie wynikała z polskiego interesu narodowego, tylko z podporządkowania niemieckiej strategii gospodarczej domagającej się stabilizacji za wschodnią granicą i podporządkowania interesów także innych krajów współpracy gospodarczej niemiecko-rosyjskiej. Tej współpracy, której symbolami stały się gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Przypomnę także, że wśród ważnych polityków. tego czasu był ówczesny ambasador rządu Donalda Tuska, czy raczej ambasador Polski z jego nominacji w Waszyngtonie, pan minister Sznef, który później będzie pracował jako wiceminister spraw zagranicznych i będzie konsekwentnym obrońcą rurociągu Nord Stream 2, za to zostanie ostatecznie w końcu po 2015 roku zwolniony z MSZ. Przypominam te fakty, ponieważ one nie mogą zostać pokryte Milczeniem w sytuacji, kiedy ci sami ludzie, którzy tę politykę realizowali, występują dzisiaj w roli recenzentów polityki współczesnego państwa polskiego, współczesnego rządu, w roli bezstronnych analityków, ludzie, którzy są odpowiedzialni za Politykę w skutkach katastrofalną, oddającą de facto nie tylko inicjatywę, ale całkowite pole wpływu na obszarze i Europy Wschodniej, i samej Polski Putinowi. A wracając do 2014 roku i aneksji Krymu najazdów Wojska Rosyjskiego na wschodnią Ukrainę, jaka była reakcja polskiego rządu? Tu już nie dało się chować dłużej głowy w piasek, nie mogli tego robić także zachodni partnerzy Polski. No bo doszło do otwartej, militarnej agresji na terenie wschodniej Ukrainy. Ukraina była całkowicie na to nieprzygotowana i stąd nie była w stanie stawić skutecznego oporu na przykład na Krymie. To stwarzało Putinowi nadzieję na to, że Zachód no, przełknie jakoś i tę pigułkę, ale jednak to, że na terenie obwodu Ugańskiego i Donieckiego zaczęły toczyć się walki, Ukraińcy po prostu jednak bronili swojego terytorium państwowego, wymagało jakiejś reakcji ze strony Zachodu. I po raz pierwszy pojawiły się wyraźniejsze sygnały także w krajach Starej Unii. Reakcje krytyczne wobec polityki Putina. Polska podążając w ślad za polityką wyznaczaną właśnie w Berlinie w szczególności, dołączyła do tej krytyki, minister Sikorski stał się jednym z tych, których używano jako negocjatorów wtedy, by zmusić Kijów do akceptacji stanu rzeczy narzuconego przez agresję rosyjską. Przypomnę wtedy wypowiedzi ministra Sikorskiego, jeżeli nie zgodzicie się na te warunki, które wynikają z agresji rosyjskiej, to zginiecie. No nie sprzyjało to powiedziałbym determinacji władz ukraińskich ówczesnych w trwaniu takiej twardej pozycji obronnej przeciwko agresji rosyjskiej. Niemniej niewątpliwie Polska nie mogła już dalej wspierać linii proputinowskiej tak otwarcie, jak czyniła to wcześniej. I ta zmiana zatem następuje stopniowo w roku 2014, ale zasadniczą zmianę przynoszą rzecz jasna dopiero wybory roku 2015, kiedy to wybór prezydenta Andrzeja Dudy Najpierw, a potem wybór Prawa i Sprawiedliwości jako formacji rządzącej w parlamencie sprawił, że wraca do głosu dominująca niewątpliwie w polityce polskiej całego trzydziestolecia 1991-2021 postawa no, co najmniej nieufności wobec Rosji, którą zapewne ten rząd akurat reprezentował najdobitniej. Wraca wtedy i szybko zostaje dokończony projekt gazoportu w Świnoujściu, pozwalający na masowy import gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, uniezależniający nas od monopolistycznych i związanych z szantażem politycznym dostaw ze strony rosyjskiej. Także uruchomiony zostaje projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną, otwierający ten niewielki, ale ważny strategicznie akwen od szantażu politycznego Rosji, trzymającej ujście z tej zatoki w swoich rękach. Został uruchomiony wreszcie i przeprowadzony, jak wiemy ostatecznie, projekt nitki gazociągu łączącego Polskę z Norwegią, wzmacniający jeszcze bardziej niezależność energetyczną Polski od Rosji to sprawiło, że w 2022 roku, kiedy Europa jakby na nowo została zaskoczona, powiedziałbym, nową odsłoną tylko jeszcze bardziej brutalną niż poprzednie, agresji rosyjskiej na Ukrainę i musiała jakoś na to odpowiedzieć. Polska była krajem najlepiej przygotowanym do tej sytuacji, zarówno gdy idzie o kwestie energetyczne, jak i zaczęła się przygotowywać do kwestii związanych ze wzmocnieniem możliwości obronnych Polski. Naturalnie, ściśle wynikających z obecności Polski w NATO i z umacniania, Obecności także Stanów Zjednoczonych na terenie Polski jako najważniejszej gwarancji naszego bezpieczeństwa od strony agresji rosyjskiej. To właśnie przecież w okresie tych rządów rozpoczętych w 2015 roku pojawili się po raz pierwszy na polskiej ziemi stacjonujący żołnierze amerykański, Ten kontyngent rósł jeszcze przed lutym 2022 roku, a to zmienia pozycję bezpieczeństwa Polski wobec otwartej agresji Rosji w sposób zasadniczy. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej programu pierwszego Polskiego Radia polskieradio.pl ukośnik Kolejna opowieść za tydzień po 21.00, oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Ja także zapraszam. Dorota Truszczak. Do usłyszenia.